Dobry Państwu Ewa Pawela, sygnalistka kontroli umysłu. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że ponownie mogę gościć na antenie NTV. Tym bardziej, że tematyka dzisiejsza to znaczy nieuchronność, jakby się wydawało według zapowiedzi rządzących nieuchronność wprowadzenia w do polskiego ustawodawstwa, mega ustawy telekomunikacyjnej ułatwiającej tele, operatorom telefonii komórkowej wprowadzenie technologii bezprzewodowej 5G do Polski. Ta tematyka bezpośrednio wiąże się z tym, co leży mi na sercu jak najbardziej, o czym już Państwu opowiadam od praktycznie pięciu lat, to znaczy wiąże się z możliwością zdalnego wpływania na ludzkie umysły, na ludzkie emocje i na ludzkie procesy fizjologiczne. Ja się tradycyjnie już przedstawiam jako sygnalistka kontroli umysłu i jest to używane jako jako argument przez prasę branżową, telekomunikacyjną, prawda? jako jakieś dziwowisko, jako jakieś, jakaś zupełnie marginalna sprawa, teoria, mega teoria spiskowa. Dzisiaj, proszę Państwa, będę chciała się Państwa przekonać o tym, że coraz więcej osób i to na różnych szczeblach rządowych w różnych krajach podziela to stanowisko i podziela obawy rządu Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o taką, takie bezrefleksyjne bez odpowiednich zabezpieczeń wprowadzanie tej technologii do jakiegoś kraju. Tytuł tego wystąpienia, na kłopoty z 5G, izraelska bezpieka, zaczerpnęłam od pana Grzegorza Brauna, Mam nadzieję, że nie będzie mi tego miał za złe. Zainspirowałam się jego artykułem z 2015 roku, umieszczonym na portalu polska.niepodległa.pl, gdzie tytuł brzmiał dokładnie Na kłopoty z uchodźcami. Izraelska bezpieka. Jak państwo zapewne jeszcze pamiętają, doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że w momencie, kiedy te hordy uchodźców ruszyły, ruszyły na Europę, Izrael pośpieszył z zamknięciem całkowitym swoich granic, stanowczo odmawiając przyjmowania jakichkolwiek uchodźców, a posługiwał się wówczas argumentacją, że służby specjalne Izraela nie będą w stanie odsiać tych prawdziwych uchodźców, którzy prawda, starali się ratować swoje życie i życie swoich rodzin przed nieubłaganą wojną, że nie będzie można odsiać tych prawdziwych od imigrantów, imigrantów zarobkowych czy wręcz od ludzi, którzy chcieliby na terytorium Izraela dokonać jakichś zamachów. Taka była wtedy, taka wtedy była argumentacja rządu izraelskiego, ale to absolutnie im nie przeszkodziło w zaproponowaniu swojej braterskiej pomocy krajom Grupy Wyszehradzkiej. U nas również us, ukazały się wówczas takie, takie artykuły, że no, znakomicie, wspaniale będziemy mogli skorzystać z tego know-how właśnie izraelskich służb specjalnych. Na szczęście historia potoczyła się tak, że nie musieliśmy się do tego uciekać, ale ta dwoistość, to znaczy niemożność zrobienia czegoś na swoim terytorium, ale co możemy zaproponować jako, jako usługę dla kogoś innego, to również będzie miało swoje zastosowanie przy okazji omawiania 5G. Proszę Państwa, dlatego że Sytuację mamy do pewnego stopnia analogiczną. To znaczy, wraz z rozpętaniem się tego konfliktu pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych i koncernem Huawei, różne rządy różnych krajów zaczęły zdawać sobie sprawę z tego, że te rozwiązania sieciowe wprowadzane w ramach czegoś, co się nazywa umownie technologią 5G, tak naprawdę mogą się okazać szalenie ryzykowne, szalenie niebezpieczne zarówno dla infrastruktury krytycznej danego państwa, jak i dla jej mieszkańców. Ja dedykuję to moje wystąpienie szczególnie pani wiceminister Wandzie Bóg, dlatego że wiem, że studiowała we Francji, jest osobą francuskojęzyczną i będzie mogła po prostu sama, sama skorzystać z tych, z tych linków i z tych opracowań, do których i ja sięgnęłam. Proszę Państwa, nasza Gazeta Prawna, wyprodukowała, bo tak to można tylko określić, taki artykuł pod tytułem Korzystanie z sieci komórkowej piątej generacji 5G jest bezpieczne, a operujące w niej urządzenia są skutecznie chronione przed próbami przejęcia nad nimi kontroli. Polska jest znakomicie przystosowana do wdrożenia 5G. I um, artykuł cytuje pana Jarosława Tworoga z Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji, który twierdzi, że, Polsk, że ponieważ Polska należy do czołówki najlepiej rozwiniętych w zakresie telekomunikacji krajów na świecie, w związku z tym, w związku z tym prawda, już na etapie 3G, 4G, 5G mieliśmy te sieci całkowicie zabezpieczone i w związku z tym nie ma najmniejszych obaw, że Technologia 5G tutaj cokolwiek, cokolwiek zmieni, dlatego że już istnieje cały szereg rozwiązań technicznych zabezpieczających. i w nie ma tutaj żadnych obaw, a, a przynajmniej żadnych takich obaw nie zdradza rząd polski no i urzędnicy, którzy forsują tą mega ustawę telekomunikacyjną w polskim parlamencie. Proszę państwa, jest to rażący kontrast z tym, co w tym samym okresie dzieje się we Francji. Ja państwu będę się starała przedstawić argumenty dziennikarzy i gości takiego francuskiego magazynu który, telewizyjnego, który tak naprawdę jest magazynem o właśnie bezpieczeństwie, o cyberbezpieczeństwie. To się nazywa Agora Mac Security. No i Czwórka, czwórka, protagonistów rozmawiała w studio w takim cyklicznym programie pod tytułem Eclairage, czyli naświetlenie, reflektor, rozmawiała właśnie o kontekście cyberbezpieczeństwa przy aferze Huawei. Proszę Państwa, rozmówcami byli naprawdę nie lada jacy eksperci od spraw bezpieczeństwa, dlatego że dziennikarzem, który prowadził tę rozmowę, był pan Alain Jouillet, honorowy prezes komitetu przedsiębiorców czy szefów, szefów do spraw bezpieczeństwa różnych przedsiębiorstw francuskich oraz były doradca ekonomiczny premiera Francji. Natomiast jego gośćmi byli pan Bernard Barbier, Światowej sławy ekspert w sprawie cyberbezpieczeństwa, obecnie prezes BBC Cyber, ale tak naprawdę długoletni pracownik Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Zewnętrznego, czyli francuskiej agencji wywiadu wojskowego i strategicznego oraz profesor Jean-Louis Gérgorin. Dawny dyrektor do spraw właśnie bezpieczeństwa grupy takiego koncernu lotniczo-zbrojeniowego Airbus Group, który grupował wtedy no naj, najbardziej zaawansowane przedsiębiorstwa spośród aktywów Francji, Niemiec i Hiszpanii, profesor, wykładowca obecnie na Sciences Po, na takiej renomowanej paryskiej uczelni oraz autor książki Cyber nieustająca wojna. Więc jak Państwo widzicie, grono znakomite, grono szalenie odpowiedzialne, z ogromnym doświadczeniem. I jak oni komentowali tę sprawę? Proszę Państwa, zwracali uwagę na dwie, dwie kwestie. Że po pierwsze te właśnie rozwiązania sieciowe 5G, to jest zupełnie inna architektura sieci telekomunikacyjnej niż przy poprzednich generacjach. Dlaczego? Dlatego, że poprzednie generacje to była w pewnym sensie ta sama architektura dla całej sieci. To znaczy po prostu anteny, tylko emitowały określony sygnał, natomiast nie zawiadywały tym sygnałem, nie miały za zadanie go chronić, nie miały za zadanie po prostu go w jakikolwiek sposób przetwarzać. Wystarczało w tej takiej jednorodnej architekturze, wystarczało po prostu, że były, było parę serwerów, takich centralnie ustawionych serwerów albo serwerów ustawionych w takich po prostu miejscach newralgicznych tej sieci i wystarczało wtedy, że te serwery, te, te urządzenia zabezpieczające posiadały po prostu odpowiednią akredytację. Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego i jakby dane państwo czy służby danego państwa już mogły w miarę spać spokojnie, że ta sieć była w ten sposób zabezpieczana. Natomiast architektura i w ogóle koncepcja tych rozwiązań sieciowych 5G jest zupełnie odmienna. Polega to na tym, że cała ta sieć jest podpięta pod internet i jest po prostu zarządzana poprzez internet. W związku z tym powstaje bardzo szeroki interfejs interfejs właśnie taki pomiędzy tymi urządzeniami, gdzie w zasadzie każda, nie tylko każda antena po prostu jest takim, takim minicentrum zarządzania informatycznego, ale również w perspektywie internetu rzeczy każde urządzenie, każde urządzenie podpięte pod ten internet rzeczy może być takim wejściem do ewentualnego schakowania. Całego, całego systemu. I proszę Państwa, w, w świetle właśnie tej radykalnej różnicy, tej radykalnej, radykalnie odmiennej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem rozwiązań sieciowych 5G, panowie zwracali uwagę na dwie sprawy że w tej chwili cała uwaga jest skupiona na próbie wyeliminowania przez Stany Zjednoczone i państwa Europy Zachodniej dostawcy urządzeń, czyli Huawei. W związku z tym powstaje takie fałszywe przekonanie, że jeżeli wybierzemy po prostu jakiegoś innego dostawcę albo jeżeli po prostu tak będziemy sprawdzać te urządzenia, które dopuszczamy na nasz, na nasz rynek państwowy do obrotu, że będziemy je tak sprawdzać, że prawda, każdy z nich będzie zabezpieczony, tam nie będzie żadnych tylnych, tylnych wejść, to to już wystarczy. Panowie podnosili, że nic bardziej błędnego. Dlatego, że jeżeli chodzi o Huawei, to to przedsiębiorstwo tak naprawdę nigdy nie zostało przyłapane, nawet przy poprzednich generacjach, na... Um, stosowaniu tak zwanych backdoor, czyli tylnych furtek, tylnych wejść do danych elementów systemu. W przeciwieństwie do np. Cisco ze Stanów Zjednoczonych, czy w przeciwieństwie do różnych prawda, urządzeń i zabezpieczeń Izraela, gdzie wręcz pan premier Benjamin Netanyahu oficjalnie się chwalił, że poniekąd we wszystkich tych urządzeniach, a zwłaszcza urządzeniach zabezpieczających, które Izrael sprzedaje na cały świat, że tak naprawdę tam wszędzie są te tylnie furtki i że tak naprawdę wszystko, co od ładnych kilkunastu lat dzieje się w cyberprzestrzeni, no. Jest archiwizowane, jest archiwizowane w Izraelu i po prostu Izrael ma dostęp do tych wszystkich danych i informacji. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o 5G, tutaj przekonywano, że tak naprawdę istotna jest koncepcja całej sieci. I że na przykład, jeżeli chodzi o. Huawei, który jest niewątpliwie najbardziej zaawansowanym przedsiębiorstwem, jeżeli chodzi o implantowanie różnych rozwiązań 5G, to słabością Huawei są po prostu pewne błędy koncepcyjne, błędy w zaprojektowaniu, zaprojektowaniu architektury tej sieci, które stwarzają realne możliwości nie tylko dla Chin, ale dla każdego, prawda, Operatora zewnętrznego do tego, żeby w tą sieć wejść, żeby ją odpowiednio spenetrować i to spenetrować nie tylko pod względem poboru danych, ale również pod względem ewentualnym wpuszczenia tam swoich danych. Czyli to zagrożenie, które na przykład podnosi pani doktor Diana Wojtkowiach. Wojtkowiak, o możliwościach wpuszczenia w taką, w taką sieć, dajmy na to miejską, jakiegoś wirusa, jakiegoś patogenu, czy nawet możliwość prawda, zmutowania genów całej populacji poprzez podanie odpowiedniej informacji na poziomie biomolekularnym. Także proszę Państwa, te zagrożenia są naprawdę realne i... Panowie twierdzili, że na dzień dzisiejszy nie ma rozwiązań i w ogóle nawet nie rysują się rozwiązania, które mogłyby te zagrożenia oddalić. Ale podnosili jeszcze jedną sprawę, a mianowicie, że prawda, architektura sieci w sensie rozwiązań rozwiązań typu, typu serwery, typu jakieś tam urządzenia telekomunikacyjne, to jest jedno. Ale nawet jeżeli będziemy mieli bardzo wiarygodnego, nawet swojego własnego dostarczyciela sprzętu, to to jeszcze na poziomie tych sieci telekomunikacyjnych 5G absolutnie nie rozwiązuje problemu. Dlatego, że po prostu ta sieć musi być mimo no, ogromnej ilości danych, które będą przez tą sieć przepływały, bo pamiętajmy, że Internet Rzeczy to będą triliony różnych urządzeń podłączane, podłączane i naprawdę będzie można zaatakować z każdego z tych urządzeń, to znaczy mówi się nie tylko o urządzeniach typu, prawda, lodówka, pralka, ale mówi się, że nawet poszczególne lampy LEDowe, czy załóżmy czujniki dymu już będą mogły być takimi wejściami do, do spenetrowania czy do schakowania tej sieci. W związku z tym zaistnieje konieczność zaistnieje konieczność nieustannej, nieustannego nadzoru nad tą siecią, odpowiednich zabezpieczeń tak, żeby można było jak najszybciej wykryć takiego hakera i żeby w ogóle można było się bronić przed różnego typu atakami. I tutaj panowie, którzy naprawdę są no, czołowymi ekspertami we Francji, w tych dziedzinach, przyznawali, że jedynie Stany Zjednoczone i Izrael mogą w krótkim czasie wypracować tego typu rozwiązania skutecznego nadzoru. Natomiast państwa europejskie z Wielką Brytanią włącznie po prostu są na tym etapie całkowicie bezbronne. W związku z tym oni sugerowali, że znacznie lepszym rozwiązaniem jest powstrzymanie się przed takim bezrefleksyjnym pościgiem technologicznym, znalezienie tego typu rozwiązań systemowych. Oni te rozwiązania widzieli bądź w kooperacji Europejskiej, bądź w sposób bardziej zawężony w kooperacji francusko-niemieckiej. Dlatego, że proszę Państwa, na to, żeby dysponować tego typu zabezpieczeniem sieci, trzeba mieć nie tylko świetnych programistów, świetnych fachowców, ale również to pociąga za sobą no, wielomiliardowe nakłady w cyberbezpieczeństwie. I oni bardzo, bardzo realistycznie wyliczali, prawda, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda w Izraelu, jak to, ile na to przeznaczają Chiny i tak dalej, i tak no dalej. Europa tutaj jest absolutnie, absolutnie na szarym końcu. I oni naprawdę, naprawdę doradzali, żeby jakby najpierw stworzyć solidne, bezpieczne podstawy wprowadzania tej technologii w Europie a dopiero potem, prawda, dokonywać kolejnych kroków. Proszę państwa, identyczne stanowisko zajmuje rząd francuski, który już na etapie, już na etapie prac przygotowawczych do ewentualnej sprzedaży częstotliwości operatorom, usiłuje tym operatorom nałożyć bardzo taki no skuteczny kaganiec, to znaczy opracowywuje się tam różne rozwiązania prawne, które będą nakładały wymogi na operatorów telekomunikacyjnych, żeby ci po prostu, zanim przystąpią do tego typu przetargów, przedstawiali w jaki sposób oni ze swojej strony będą się starali te sieci zabezpieczyć. Także, proszę Państwa, no, wyda wydawałoby się, że Polska i Francja, chociaż partnerzy w ramach Unii Europejskiej i chociaż dwa kraje leżące na tym samym kontynencie, po prostu jakby mają zupełnie odmienne wizje tego. I o ile Francja podchodzi do tego ze sporym realizmem, o tyle o tyle, prawda, Polska, no to jest hura optymizm, prawda, będziemy liderami, przegonimy świat, nie można zrobić badań, nie można na nic poczekać, po prostu dlatego, że świat na nas nie poczeka. Proszę Państwa, jest wręcz przeciwnie. Świat mówi gromko, proszę Państwa, stop, zatrzymajmy się. Najpierw zastanówmy się, na ile te rozwiązania będą mogły być wprowadzone odpowiedzialnie. A dopiero potem zacznijmy je wprowadzać. Pan profesor Jacques Gohan podniósł na przykład taką kwestię, że prawda, opowiada nam się taką wersję szalenie optymistyczną, że musimy wprowadzić 5G. Tutaj pani Wanda Buk prawda, głosi to przy każdej okazji, przy każdym wywiadzie, że musimy wprowadzić 5G, dlatego że. Mm, Musimy być liderami, musimy zająć jak najlepszą pozycję startową w tak zwanej rewolucji 4.0. Profesor Jacques -Gorin mówi wyraźnie, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, jeżeli Francja chciałaby zastosować 5G do właśnie tej rewolucji przemysłowej 4.0, to na wstępie, na starcie, Wydaje wszystkie swoje wiodące przedsiębiorstwa w ręce albo Amerykanów, albo Izraelczyków. Bo na dzień dzisiejszy tylko Amerykanie bądź Izraelczycy prawda, mogą zabezpieczyć, zabezpieczyć zastosowanie tych rozwiązań sieciowych 5G właśnie w, w Przemyśle. No i, prawda, konkluzja jest oczywista. Konkluzja jest oczywista, nie wychodzi, Francja nie wychodzi przed szereg. Francja usiłuje, usiłuje po prostu dogonić Stany Zjednoczone, dogonić Izrael i Chiny. Woli się powstrzymać, bo woli się powstrzymać, ale nie jest absolutnie zainteresowana w tym, żeby udostępniać patenty, udostępniać całą wiedzę całą wiedzę i całe know-how swojego przemysłu państwom trzecim, bo to się do tego sprowadza. Proszę państwa, w Polsce jest dokładnie na odwrót i pod tym materiałem znajdziecie państwo cały szereg artykułów z naszej prasy, gdzie właśnie Pokazujemy, znaczy, gdzie pokazujemy, gdzie ja się staram Państwu zasygnalizować, że rząd polski wybrał opcję 300% Izraela w polskim cyberbezpieczeństwie. Od mniej więcej dwóch lat, to znaczy od czasu, kiedy nastał nam pan Mateusz Morawiecki, kiedy ministrem cyfryzacji został pan Marek Zagórski, a a ministr, ministrem e, innowacyjności i przedsiębiorczości, pani Jedwiga Emilewicz. E, no kurs jest na Izrael i kurs jest naprawdę na mm, to nawet nie można powiedzieć otwarcie szerokie otwarcie, to nawet nie można powiedzieć otwarcie na przestrzał. Po prostu chcemy, chcemy i bardzo się o to prosimy, żeby izraelskie, izraelskie firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa no po prostu zechciały się zająć naszym przemysłem, naszymi danymi medycznymi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, czy jest to rozwiązanie rozsądne? Myślę, że w sytuacji, kiedy buntujemy się przeciwko konieczności zapłacenia 300 miliardów dolarów w ramach ustawy Just 447, w sytuacji, kiedy pan prezydent Izraela, nie pytając się nikogo w Polsce o zdanie, zaprasza do Święcimia, czyli do Polski, pana prezydenta Putina, w sytuacji, kiedy no jest coraz bardziej aktualizowany projekt geopolityczny POLIN. No wydaje mi się, że po taka polityka dobrej zmiany jest po prostu... To nawet nie można powiedzieć nieodpowiedzialna. Ona jest po prostu szkodliwa. Dlaczego tak uważam? Proszę Państwa, polecam Państwu szczególnie taki artykuł z wolnej polski.pl. Macie Państwo do niego linka. Pod tytułem Talpiot szpicruta Izraela. Ten artykuł jest streszczeniem, jest kompendium z takiej książki autorstwa. Izraelskiego dzien dziennikarza, naukowca Jazona Gewirca, Most Elite Union, który opowiada o tak zwanym programie Talpiot. Proszę Państwa, Talpiot to jest program służb specjalnych Izraela, który powstał w 1976 roku i który miał za zadanie spenetrowanie do, dla celów wywiadowczych, dla celów wojskowych jak największej ilości gospodarek różnych państw narodowych. Polegało to na tym, że Sformowano taką supertajną na początku jednostkę 8200, gdzie bardzo młodzi żołnierze Izraelskich służb, Izraelskich oddziałów obronnych, po prostu byli szkoleni do różnych operacji w zakresie cyberprzestrzeni. Oni odbywali przez 10 lat służbę w takiej bardzo elitarnej jednostce, a później po prostu to swoje doświadczenie wykorzystywali w biznesie w biznesie właśnie też nastawionym, nastawionym, na bezpieczeństwo, nastawionym na wywiady gospodarcze. Bardzo często dopomagano im w wyjeździe do innego kraju, w zainstalowaniu tam, w tym innym kraju swoich startupów. Bardzo często ponad 50% funduszy, jakie były im do tego potrzebne, dostarczała po prostu armia, armia izraelska. No i Czasem stało się tak, że ci ludzie na zasadzie podwójnego obywatelstwa byli, no stali się po prostu osobami absolutnie wiodącymi w danych sektorach gospodarki właśnie w tych krajach, które ich przyjmowały. Oczywiście ich serca dalej biły dla Izraela, dlatego dochodziło po prostu do Dochodziło do bądź przejmowania technologii przemysłowych, przejmowania wojskowych technologii, jak to się na przykład działo w ramach programu BERT, programu, który od lat 80. był realizowany wspólnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Na tej zasadzie prawda, no, praktycznie no, różne tam są szacunkowe dane, ale w sposób ciągły najnowocześniejsza technologia amerykańska wyciekała. Wyciekała nie tylko do Izraela, ale Izrael potem prawda, ją odsprzedawał na przykład Chinom czy innym krajom. Problem polegał na tym, że ci ludzie tworzyli bardzo najczęściej właśnie różne podmioty gospodarcze w zakresie, w zakresie cyberbezpieczeństwa. Te podmioty się potem grupowały, powstawały z tego koncerny, które naprawdę dysponowały najlepszymi zabezpieczeniami, najlepszą, najlepszą wiedzą w tym zakresie. Tyle tylko, że systematycznie wprowadzano właśnie tak zwane tylnie furtki do tych systemów zabezpieczających. No i systematycznie, prawda, schakowano wszystko, co tylko było do schakowania, z czym absolutnie się nie kryje jeden z promotorów tego, całego projektu, czyli obecny premier, premier Benjamin Netanyahu, no, który ma takie swoje motto, taką mantrę, którą powtarza, to znaczy, nadszedł nasz czas. I proszę Państwa, tak naprawdę tak się dzieje. Ja o tym wspominałam w innym programie na NTV pod tytułem Światowe Bezpieczeństwo w rękach Izraela. Tak naprawdę się stało, że Izrael jest w tej chwili dominującą siłą, jeżeli chodzi o zarządzanie internetem internetem, takimi spółkami jak różne media społecznościowe, dlatego że tak naprawdę w tych wszystkich podmiotach można się dopatrzeć związków właśnie z różnymi, z różnymi elementami, izraelskich służb specjalnych. Ci ludzie po prostu po 10 latach wychodzą z armii, ale oni tak naprawdę służą Izraelowi zawsze. Kiedyś może będzie więcej czasu, żeby państwu to wszystko poopowiadać. Ważne jest tylko, żebyście państwo wiedzieli, że są dwa rodzaje, są dwa rodzaje tej służby, którą, którą ci ludzie, może nie tyle służby, co są dwa rodzaje przysług, jakie ci ludzie z tych specjalnych oddziałów bezpieczniackich oddają Izraelowi w zasadzie do końca życia. Jedna sprawa to jest, właśnie, to jest właśnie uczestnictwo w tych różnych podmiotach gospodarczych na całym świecie, a druga sprawa zamiast różnych agencji wywiadowczych, oni tworzą tak zwane think tanki. To znaczy takie zespoły, które są szalenie opiniotwórcze w różnych regionach świata, na różnych prawda, poziomach społeczeństwa i starają się tak manewrować opinią publiczną kraju, który ich, który ich przyjął, żeby. Ta opinia publiczna zawsze sprzyjała Izraelowi. I proszę państwa, w tym artykule, talpiot Szpicruta Izraela, znajdziecie państwo takie właśnie polskie think tanki. Wymieniane tutaj jest Centrum Adama Smitha, Ośrodek Studiów Wschodnich, Instytut Gospodarki, Instytut Sobieskiego, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, Instytut Kościuszkowski z podkreśleniem, że Instytut Sobieskiego tak naprawdę jest no, takim think tankiem wykreślającym w pełni politykę Prawa i Sprawiedliwości. I rzeczywiście, proszę Państwa, jak zajrzycie Państwo do tych linków, które ja Państwu, które ja państwu przy, przygotowałam na pod, pod, w opisie pod filmem, to zobaczycie Państwo, że są tam linki do dwóch artykułów w Instytucie Płaskiego. To jest między innymi wywiad z Doktorem Ido Moedem, który, jest, który był dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela, oraz wywiad z profesorem Benem Izraelem, który został zaproszony do tej fundacji w sierpniu 2017 roku po to by mówić o roli międzynarodowej współpracy w zapewnianiu działania narodowego systemu cyberbezpieczeństwa w przyszłości polsko-izraelskich stosunków. Profesor Ben Izrael był znaczy jest bardzo, bardzo takim dawnym współpracownikiem Beniamina Netanyahu oni wspólnie, prawda? przeprowadzali Izrael przez kolejne etapy budowania właśnie Takiego imperium cyberbezpieczeństwa. I, proszę Państwa, ostatnia już informacja. Chciałam Państwu powiedzieć, że w artykule Pana Jacka Stawiskiego pod tytułem Jednostka 8200 uczą najlepszych szpiegów. Jednostka 8200 to jest faktycznie, to jest faktycznie taka no szpica po prostu myśli, myśli e, izraelskiej, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. E, pan Jacek Stawiński stawia bardzo ciekawą tezę. E, mówi mianowicie, cytuję, można powiedzieć, że dzisiaj nowoczesny syjonizm to właściwie cybersyjonizm, czyli nowy etap w rozwoju państwa Izrael. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że tak faktycznie być może, wszystko wskazuje na to, że Izrael ma w tej chwili absolutnie dominującą, czołową pozycję, jeżeli chodzi o zarządzanie chmur... internetem, o zarządzanie chmurami. A proszę Państwa, konsekwencja tego może być taka, jak to między innymi opisuje Pan Alain Barluet, dziennikarz takiego bardzo opiniotwórczego, jednego z dwóch najbardziej opiniotwórczych koncernów medialnych francuskich, Le Figaro. Pan Alain Barluet jest prezesem stowarzyszenia dziennikarzy zajmujących się obronnością. I on w Figaro właśnie umieścił taki artykuł pod tytułem 5G, Ostateczna broń, by wygrać wszystkie bitwy przyszłości. Opisuje tam dla, dlaczego właśnie tak zażarty jest ten bój w tej chwili chińsko-amerykański o monopol na rozwiązania sieciowe 5G, dlatego że jest to droga do absolutnej dominacji nad, nad światem, nad planetą i jest to droga do absolutnej dominacji nad polami bitewnymi. Polami bitewnymi rozumianymi przede wszystkim jako prawda, pewna przestrzeń cybernetyczna, jako urządzenia, urządzenia, infrastruktura wrażliwa, która się w tej przestrzeni znajduje. Ale proszę Państwa, najważniejszym elementem, tego pola bitwy są żołnierze. A nie zapominajmy, że amerykańska doktryna wojenna, neokonserwatywna zakłada, że nie ma już podziału pomiędzy frontem a ludnością cywilną. To my jesteśmy, my cywile, jesteśmy po prostu żołnierzami tej, tych nowych cybernetycznych pól bitwy. Dlatego z uwagi na te, wszystkie, na te wszystkie kwestie sporne, jakie mamy aktualnie z Izraelem, proszę Państwa o zastanowienie się, czy chcemy zagłosować w nadchodzących wyborach parlamentarnych na formację polityczną, która wykazuje tak dalece, no nie stosunek do kwestii, które innym rządom jeżą włosy na głowie. Bo proszę Państwa, ja mogę Państwu przeczytać taki artykuł francuski, który się zaczyna, że 5G to jest samo jądro suwerenności i bezpieczeństwa państwa francuskiego artykuł, który mówi o tym, że jest absolutna panika w rządzie francuskim, w jaki sposób te sprawy rozegrać i w jaki sposób obronić Francję i Francuzów przed właśnie jakimiś rozwiązaniami w kwestiach 5G, które byłyby pośpieszne, które byłyby, które byłyby dla państwa i dla obywateli niekorzystne. Natomiast u nas, prawda, partia rządząca no, nieodmiennie wykazuje się świetnym, świetnym samopoczuciem i uważają, że obiekcje, które strona społeczna w sprawie 5G yy, prawda, prezentuje, No to są po prostu nasze wymysły, jakieś fantazmaty, fobie yy, i należałoby tak naprawdę no to najlepiej nas prawda, odizolować od społeczeństwa, żebyśmy nikomu przypadkiem w głowach nie namącili. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa zdrowemu rozsądkowi no yy, sposób procedowania, yy, tej właśnie ustawy 5G w Polsce okaże się taką przysłowiową skórką od banana dla partii rządzącej w tych nadchodzących wyborach. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.